Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Polacy w drodze na święta. Nasz reporter sprawdza jak wygląda sytuacja na trasie z Torunia do Łodzi. Czy PiS wypycha Mateusza Morawieckiego w aktualnościach? Za chwilę komentarz. Spalony papieski krzyż z warszawskiej parafii wróci na swoje miejsce jest obietnica proboszcza. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Część Polaków właśnie rusza w drogę na święta. Na razie większy ruch jest na trasach dojazdowych do kościołów. Na Kujawach i Mazowszu mieszkańcy mniejszych miejscowości już po ósmej rano śpieszyli, żeby poświęcić pokarmy. Krajową jedynką od Torunia do Łodzi podróżował Maciej Jastrzemski, z którym się teraz łączymy. Jak jedzie się tą trasą? No prawie pusto na odcinku Toroń włocławek Trochę więcej samochodów na węźle Łódź-Północ. Tam rozjeżdżają się auta na Poznań, Warszawę i Katowice. Ceny paliw zgodnie z górną granicą wskazaną przez rząd lub od jednego do trzech groszy taniej, jednak wielu kierowców jadących jedynką nie zwraca uwagi na cenę paliwa. Na święta, jak co roku? Daleko? No, Gdynia. Ruch na drodze jaki? Niewielki, można spokojnie poganiać. Na ceny benzyny zwracaliście uwagę? Ja. Po co się stresować ze Starogardu Gdańskiego podczas Częstochowę? Pusto na drogach dzisiaj. Nie jeżdżą tiry, spokojnie, na razie spokojnie się jedzie. Ciężarówek może mniej, ale jeszcze na parkingach sporo dużych aut. Kierowcy liczą, że na święta zdążą dojechać do domów. Zdąży do domu. Daleko jeszcze? Nie, 120 kilometrów. A skąd pan jedzie? E, z Katowic. Na drogach pusto, czy jednak dzisiaj trochę ruchu? Dzisiaj drogie będą puste. Odwiedziłem też królewskie miasto Brześć Kujawski, rodową siedzibę Władysława Łokietka. Tam już od rana mieszkańcy na rowerach i pieszo śpieszyli do kościoła z koszyczkami wielkanocnymi. O, już się zjeżdżają pomału. Także jest święconka w Brześciu od godziny 9 do godziny 12. Co tam w tej święconce? Jajko, kiełbasa, szynka, baranek, kurczaczek, sól, pieprz, zajączek. Podsumowując, korków raczej dziś nie powinno być na głównych drogach, a jeśli będziemy zachowywali się jak zajączek albo baranek, czyli bezpiecznie, to wszystko na drogach będzie zależało tak naprawdę od naszego rozsądku. Na strasy A1 Maciej dziękuję za relację. Krzysztof Ardanowski zakłada Stowarzyszenie Polski Chleb. Były minister rolnictwa w rządzie PiS rozważa współpracę z Mateuszem Morawieckim. Były premier wcześniej potwierdził swoje plany powołania własnej organizacji, zaznaczył jednak, że nie będzie ona konkurencją dla macierzystej partii, czyli PiS. Autorzy podcastu polskiego Radia Strefa Wpływów oceniają, że środowisko Mateusza Morawieckiego jest wypychane z Prawa i Sprawiedliwości. Renata Grochal z radiowej trójki podkreślała, że w partii rozpoczęła się rozgrywka o to, czy frakcja Morawieckiego opuści i szeregi, i jeśli tak się stanie, czy politycy będą postrzegani jako męczennicy czy zdrajcy. Zaczynam widzieć, że ludzie Morawieckiego i Morawiecki są traktowani w PiS niechętnie. Moim zdaniem rozpoczęła się taka gra, że z punktu widzenia ich, czyli harcerzy, Dworczyka, Morawieckiego, Szczuckiego. Lepiej byłoby, gdyby oni zostali wyrzuceni z PiSu, no ale PiS ich nie może wyrzucić, bo byliby męczennikami. W związku z tym oni teraz będą Trwa robić taniec. różne rzeczy, żeby zostać wyrzuceni i testować. W czwartek były premier spotkał się przy Nowogrodzkiej z prezesem PiSu. Tematem rozmów miała być m.in. sytuacja w partii. To są aktualności jedynki. Zniszczony przez ogień papieski krzyż przy kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie zostanie odbudowany, zapewnia proboszcz parafii ksiądz Andrzej Krzesiński. Duchowny podkreśla, że służby wciąż wyjaśniają skąd wziął się ogień. Oczywiście współpracuję z policją, ze strażą. Współpracujemy i trudno odpowiedzieć na pytanie co tak naprawdę się stało. Przed krzyżem, który ustawiono na terenie parafii w 1979 roku na Placu Zwycięstwa, dziś w Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego papież Jan Paweł II odprawił mszę, w czasie której wypowiedział słynne zdanie Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W kościele katolickim dziś czas adoracji i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Wiernie trwają w skupieniu i modlitwie. Przy jego symbolicznym grobie święcą też pokarmy. Punktem kulminacyjnym Wielkiej Soboty jest wieczorna uroczysta msza z rozbudowaną liturgią pełną symboli, wyjaśnia wikariusz parafii katedralnej w Stoku ksiądz Paweł Żukowski. O dramacie Wielkiego Piątku przechodzimy na czas ciszy, w którym Jezus Chrystus przebywa w grobie, w otchłani. I wszystko się zaczyna tak naprawdę wieczorem, bo wieczorem mamy Wigilię Paschalną, czyli Matkę wszystkich Wigilii, tak można powiedzieć. Podczas tej Wigilii Paschalnej rozpoczyna się już okres Wielkiej Nocy, kiedy to słyszymy po raz pierwszy radosne Alleluja. W Wielką Sobotę wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielnych chrzci się też osoby dorosłe w tym roku Białostocki że do wspólnoty kościoła dołączy jedna kobieta. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena French i węgierska tenisistka Anna Bondar awansowały do finału debla w turnieju WTA 500 w Charleston. Pokonały rozstawioną z numerem czwartym Japonkę Mio Kato i Meksykankę Julianę Olmos. Ich kolejnymi rywalkami będą amerykanki Desiree Krawczyk i Katie McNally. To pierwszy deblowy finał Polki w karierze. Do tej pory zagrała w trzech meczach o tytuł w singlu. Mecz GKS u Katowice z Wisłą Polsk zainauguruje 27. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Katowiczanie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli Wisła plasuje się na piątej pozycji. Oblak kluby dzielą zaledwie trzy punkty. Trener Wisły, Mariusz Misiura, spodziewa się zaciętego spotkania. Dwa zespoły, które są uważam bardzo dobrze zorganizowane, dwa zespoły, które są bardzo powtarzane w swoich zachowaniach i o, że tak powiem, wyniku zdecyduje, Skuteczność tych powtarzanych zachowaniach, ale też i myślę, że czytanie momentów, jak przeciwnik będzie reagował, jak my będziemy reagowali, więc uważam, że to będzie kluczowe. Początek jest GKS Wisła o 12.15. W innych sobotnich spotkaniach Raków Częstochowa po podejmie Widzew Łódź. Górnik Zabrze zmierzy się z Krakowiem, a Jagiellonia Białystok podejmie Lecha Poznań. We francuskim Wars padł rekord świata w prędkości jazdy na nartach. Ustanowiła go Włoszka Valentina Greggio, która osiągnęła na tamtejszym stoku prawie 250 km na godzinę. Poprzedni rekord, który też należał do Greggio, był o kilometr gorszy. Rekord świata mężczyzn wynosi 255,5 km na godzinę i na należy do Francuza Simona Billiego. Pogoda. Przejaśnienia w całym kraju. Najwięcej chmur w centrum i na południu. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 4 stopni na półwyspie helskim. 10 w centrum do 11 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Jedynka.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 There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Twenty paces, then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me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 ja tak czułem, że nasz słuchacz z Łowicza, pan Daniel, to miłośnik kolei. I pan Daniel rzeczywiście przyznał się w kolejnym komentarzu, tak, jestem miłośnikiem kolei. To widać po zdjęciach, które pan Daniel umieszcza na swoim profilu. Muszę w takim razie bardziej zagłębić się w ten profil. Przyznam szczerze, że najbardziej liczę na te już trochę zabytkowe pociągi, takie, które jeszcze w pierwszej dekadzie tego wieku jeździły, czyli jedynka czerwona i zielona dwójka. Teraz już bardzo, bardzo rzadko możemy jeździć, i chyba tylko okolicznościowo tego typu pociągi zobaczyć. No a my dziś gościmy w Łowiczu. Jedyne takie miejsce. W Łowiczu gościmy dziś jedną nogą, taką radiową, ponieważ moja wizyta odbyła się konkretnie w czwartek. No i ten czwartek sobie dzisiaj na antenie e, przypominamy. Jak brzmi łowicka gwara? Co to był kogutek? I skąd niebieski kolor chat wiejskich? Jaki to może mieć związek z dzisiejszym statusem związku w mediach społecznościowych? Oczywiście mówię z takim dużym przymrużeniem oka. O tym postaramy się w tej godzinie jedynego takiego miejsca powiedzieć. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Dzień dobry. To już 12 minut po godzinie 10. I przypominam, że czekam na Państwa SMS -y cały czas 71 151. Gdy uśmiechasz się do mnie, cały milknie świat. I już tyle mogę, choć padałbym na twarz. Gdy tak szybko się zmieniasz, na to, że mi kiedy mnie nie ma, wybaczaj Błądził, schronienie u mnie masz. Ja nie osądzę, nie wymierzę kar. Kiedyś te słowa też słyszałem sam. Będziesz pamiętał. Hey, Jamie. Kolejna bardzo ciekawa postać w jedynym takim miejscu, tym razem to twórczyni ludowa Barbara Frontczak. Wychowywała się na wsi pod Łowiczem w Popowie, to jest wieś, która przylega do miasta. Pani Barbara posługuje się gwarą, no i właśnie tę gwarę trochę nam dzisiaj przybliży. Proszę mnie, drodzy państwo, nie zlinczować. Ja się przyznam, że jako człowiek z Lubelszczyzny czasem potrafię pomieszać gwary z innych regionów Polski. Dlatego w niektórych słowach, które są typowe dla Łowicza, ja słyszę podobieństwo na przykład do śląskiej gwary. Będę się posługiwała gwarą, ponieważ od kołyski to był jedyny język, jaki znałam. No i literackiego to się uczyłam, prawdę powiedziawszy, w szkole. U nas się nie mówiło szy, czy. Kiejsiś tam beliźwa w Lublińcu, warsztaty zeźwa tam mieli gwarowe, my swoją gwarę, uny swoją. I jeden chłop powiedział tak: Ja wam powiem takie słowo borwa, i pewno nie będzie ta wiedzieli, bo to jest nasze słowo. A ja mówię, za rozaro, borwą to je się od małego bawięłam. Inne lalki nie było, matka kupieli łepek w sklepie, a trzeba było sobie dosyć ręce, nogi wypchać trocinamy i to była borwa. Tak ześ się ześmieli, bo u nich była tysta samo borwa, co i u nas. Też znaczyła lalkę, którą dzieci się bawiły. Tak, to była ta lalka którą trzeba było sobie samemu zrobić. Te pisanki łowickie nam się kojarzą, chociaż to nie do końca chyba są pisanki, bo one są też oklejane i są tutaj różne wersje i różne sposoby. Uno z pisanków to nie było. Jo, odkąd pamiętam, to na Wielkanoc matka Jojka krosieli w łuskach od cybuli. Jak tam na święta sykowali coś, to te łuski zbierali i po tym, jak włożyli wincy tych łusków, to to były jojka ciemniejsze, takie prawie brązowe. Jak mni, no to były żółte. do biały ty z wycinankami, bo tam moje ciotki wycinały, to żeś wam mieli w domu takie jojka i takie dzbanecki łoklejane wycinanką. Jozym wymyślała sobie malowanie jojków i na tych jojkach maluje. Łowickie takie zwyczaje, jak to w lany poniedziałek łoblewają, no to dziełucha uciekło. Chłopok z kubełkiem, z wodą ją guni, łoba ubrane są w łowickie stroje. albo znowu jak chłopocki chodzą z kogutkiem, to tyzm namalowała tych chłopocków. Kogutek, co to jest takiego? A no to w lany poniedziałek młode chłopocki, takie co to się do chorągwi nie nadawały, do chorągwi sły same dorosłe, a te młodce po 13, 14 lat, to uny sobie strojeły kogutka. od dwóch braci miałam i uny z kogutkiem chodziły. To łociec wystrugali z drzewa. Kogutka, matka kurę jak narosu skubali, to nie sparzeli ją gorącą wodą, i no, na sucho te piórka matka wyrywali, i po tym, uny koguta drzewianego smarowały klejem stolarskim, i te piórka przyklejały. Piórka były przyklejone, tam łepek był zrobiony, jak się nolezy. No i trzeba było jeszcze mieć piękne pióra na łogun. Przed nocą to gospodynie już tak pilnowały kogutów, bo chłopocki polowały, żeby złapać i te pióra powyrywać. Bo taki kogutek on naprawdę był jak zywy. Pióra miał prawdziwe i był obsadzony na wózku. Taki wózek był yy, okrągły, jakby to wziąć taką małą becułkę, i do ni po bokach dwa kółka dostały. Dysiel, za ten dysiel prowadziły. Jeszcze były śnurki. Jak się za te śnurki pociągało, to one śpiewały. I tak w rytmie tej piosenki to ten kogut się kręcił. I tych chłopocków tam się zesło, tam ze trzech, ze czterech. Przed kozdą chałupą się zatrzymały. I śpiewały takie tam wielkanocne były piosenki Kogutku, kogutku, nie chodź po łogródku, nie chodź po łogródku. Podepce z leliją, panny cię zabiją, panny cię zabiją. Od chałupy do chałupy sły, przed kozną chałupą stawały, śpiewały. No i gospodyni wychodziła i dawała im dyngus. Jak ja mało, to chłopoki jojka przynosiły, ale później, tak jak pamiętam, to już więcej ludzie pieniędzy im dawały. Te chłopocki nawet jak jojków uzbierały, to potem matce zaniesły, matka im sprzedała i miały, miały parę grosy tam. No i dzisiaj byśmy powiedzieli, że tak rozwijała się przedsiębiorczość w najmłodszym pokoleniu, bo przyszli nie za darmo, ale raczej każdy chciał, żeby do jego chaty zawitali, no bo to przecież szczęście. Tam się rozchodziło to, że takie błogosławieństwo do tego gospodarza, do tych chałupy, że przysły, że u nich odśpiewały, że się pokłonieły. Jeden tego kogutka prowadził, drugi tam miał wodę święconą, to pokropił, jak dostały od gospodyni te jojka, no to tam poświęciły i smydali. I tak od chałupy do chałupy, jak obesły całą wieś, no nie raz jest tak, że i na drugą wieś posły, ale... Zmusową pojdzić, ze zeuny się śpiesały bardzo, musiały ranni wstać, żeby przed chorągwiorzamy wejść na wieś, bo później jak przysły chorągwiorze, to gospodynie już powydawały te jojka, co miały dać, już było gorzej z dingusem Twórczyni ludowa Barbara Frontczak w jedynym takim miejscu. Dzisiaj oczywiście nigdzie się nie spieszymy, ale tak z kronikarskiego obowiązku spoglądam na zegarek. 21 minut po godzinie 10. Yeah, I wanna be on your mind when the stars ignite When the summer night unfolds Yeah, I wanna take a picture now When the lights go down and our senses all take hold Thought I was a certain kind of guy, strong and silent type But you got me talking now, yes, in the way you look at me I can see that you feel everything I feel It's no surprise when you're this close, every touch is amplified. I don't know when we'll be here again, so I'll memorize every inch of your body. Show me every side of you. Yeah, I don't know what tomorrow knows, where these feelings go i plan on being around Time is nothing when you look at me Can't you see this thing's meant To go on way past Right now To jest radio. Bardzo otwarte okna Przy Tobie oddycham Zapominam Cię na chwilę Ciebie więcej chcę Musi mi to przejść I minąć i miłość I inne słowa Jak Mówiłem Ci to już Dopłyną do nikogo. Tylko słowa Ciebie więcej chcę Musi mi to przejść.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 autopromocja pogoda Gdyby wybierali się Państwo w Karkonosze, to warto wziąć pod uwagę, że od 15 marca z powodu okresu ochronnego Cietrzewi zamknięte są niektóre fragmenty szlaków. Warunki na szlakach w Beskidach zróżnicowane, im niżej tym lepiej. W wyższych partiach zima i tam warunki trudne. Na dziś w wielu miejscach słabe, przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr także deszcze ze śniegiem i sam śnieg, a na termometrach maksymalnie od 11 do 16 stopni. Jedyne takie miejsce. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. It everybody's disapproval. I should've her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak.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 Łowicz w jedynym takim miejscu, a skoro tak, to trzeba popracować trochę z papierem. I to są, proszę Państwa, specjalne nożyce, bardzo ostrożnie trzeba się tym sprzętem posługiwać. Miałem okazję trzymać to w ręku, miałem okazję przyłożyć tam mikrofon, no i właśnie takie dźwięki udało mi się zarejestrować. A tą niełatwą sztuką zajmuje się m.in. twórczyni Ludowa, pani Grażyna Gładka. Robię wycinanki z regionu naszego łowickiego i oklejane jajka, wydmuszki i jajka, takie zwanki oklejane. Takie wycinanki były kiedyś elementem, który ozdabiał domy. Obecnie to jest chyba coś, co kojarzy nam się z kulturą, z takimi wspomnieniami, jak to było kiedyś, taki element ozdobny. Wydaje mi się, że już dużo rzadziej spotykany, więc tym bardziej cenny. I Łowicz słynie z takich wycinanek, i w ogóle region łowicki, wycinanek kolorowych, jedynych w Polsce. Tak. Jako region łowicki jesteśmy jedynym regionem, który zdobi wiele, wiele. Im więcej kolorów jest na wycinance, tym lepiej. I bardzo wiele odcieni. Podobno nawet do 30 odcieni na wycinance można było dojść. Można było dojść, bo w łowickiej wycinance jest bardzo dużo kolorów ciepłych żółty, pomarańczowy i tak jak zaczynaliśmy na przykład kwiatek pomarańczowy, na to bardziej jaśniejszy pomarańczowy, na to szedł żółty, na to jeszcze szedł cytrynowy, później tam jakiś pączek jeszcze do tego był zielony, do zielonego coś tam jeszcze, także bardzo są żywe i kolorowe, zresztą tak jak nasze stroje i wycinanka wcześniej. To były zdobione izby, później te wycinanki, które były zniszczone przez całą zimę czy całe lato, szły do komory, później do obory, a były przyczepiane na belkach czy z boków obrazu wycinanki świeżo zrobione. Takie wycinanki miały cały cykl życia, jak pani mówi, czyli najpierw ozdabiały dom, a gdy już były w nieco gorszym stanie, to trafiały do kolejnych pomieszczeń. Tak, do tych już mniej... Do, postrzeganych pomieszczeń, bo komory w oborze, ale nie były bezpośrednio z domu wyrzucane. One miały swoją drogę. Teraz mamy inną technikę, są za szkłem, są i różne inne rzeczy, także te już nie trafiają, można powiedzieć, do żadnej tam komory, obory, tylko są, długie lata wiszą. Zanika tradycja wycinanki łowickiej, ale powiem, będziemy wszystko robić, żeby nie zanikła, dlatego że to jest, nasz region łowicki słynie z wycinanki powinien być zachowany jak najdłużej, dlatego, że to jest, to jest nasza kultura, to jest nasze dziedzictwo tu regionu łowickiego. Proszę nam podpowiedzieć, jak zrobić taką wycinankę, jeżeli nie mieliśmy z nią nigdy styczności, bo z zupełnie innej części Polski pochodzimy. Od czego zacząć? i Jak powinna wyglądać Dobrze zrobiona wycinanka łowicka. Zacznę może od wycinanki kodry. Pierwsza wycinanka, która powstała, to tak zwana kodra. To jest taka prostokątna. Motywy kwiatowe, prace polowe, obrzędy kościelne, prace domowe. To było przedstawiane tam powiedzmy pieczenie chleba, czy Boże Ciało, Palmowa Niedziela. No takie wycinanki były robione. Jak zrobić wycinankę od podstaw? Zacznijmy od tego, że... Trzeba mieć dużo cierpliwości i dużo wyobraźni i jak już ktoś, kto robi wycinankę, tak poprowadzi za rękę, podpowie, to jest każdy w stanie zrobić taką bardziej prostą wycinankę, ale na pewno tak. Co musimy mieć? Jakie elementy są potrzebne? Jakie surowce? Przede wszystkim chęci, a później to jest papier kolorowy, karton, klej i tyle. Historia wycinanek łowickich. Też już jest spora. To jest XIX wiek, początek XIX wieku mniej więcej? Tak, w połowie XIX wieku. Wie Pan, ja jestem trzecim pokoleniem z domu, które robi wycinankę. Robiła taka słynna Elżbieta Szaczek. później moja mama, moja babcia. Staramy się robić to jak najbardziej tradycyjnie. Ale jak sobie przypominam, jak moja mama robiła i moja stryjenka robiła, jakie miały wyobraźnie, mimo mniejszej techniki, bo na przykład... Robienie było tak zwane gwiazdy. Kiedyś gwiozda, wycinanka gwiazda była inna, jak teraz się mówi, bo teraz gwiazda to niby ażur, jest, ale gwiazda prawdziwa łowicka to jest inna. Nie było cyrkli, więc sobie koło robili z miski czy stależa. I wtedy też wychodziła gwiazda, bo to obręb tego kartonu musiał być ząbkowany. Czyli kreatywność tutaj bardzo ważną rzeczą była. Można sobie było poradzić bez narzędzi, które dzisiaj sobie wyobrażamy no tak, jako takie narzędzia cyrkiel, plastyczne. Inne rzeczy. Dziś cyrkiel mamy inne rzeczy, mamy więcej techniki, ale powiem, staramy się jakby najbardziej robić to z zachowaniem tradycji. Nie pracować na szablonach, nie pracować, że coś tam wyciągniemy z internetu i odbijemy, to nie tak. Wycinanka łowicka musi być nożyczki, o nożyczkach nie powiedzieliśmy. Nożyczki muszą być takie, jak kiedyś strzyżone były owce. Przede wszystkim miały czubki bardzo ostre, jak ażurowe wycinało się, można było w środek wbić i dojścia takie między szczepieniami łatwo było takimi nożycami. A przede wszystkim dawniej nie mieli ludzie innych nożyczek, tylko właśnie takie kute nożyce, które strzygły owce. Później były przerabiane, trochę pomniejszane do papieru. Kilka było w domu, bo one służyły nie tylko do wycinania, do obcinania włosów, do obcinania paznokci, do cięcia materiału, do wszystkiego one służyły. Takie to właśnie nożyce, a o tym wszystkim opowiadała Grażyna Gładka, twórczyni Ludowa. Jednocześnie Jacek Perzyński, badacz historii związanej z województwem łódzkim, podkreśla, że region łowicki jest zróżnicowany pod względem etnograficznym, bo chociażby wieś Makolice na krańcach księstwa w stronę piątku miała swoje własne tradycje i strój też się nieco różnił od tego łowickiego. Do tego stopnia, że kupował je słynny zespół Mazowsze. Panie Jacku, wiem, że pan nas słucha, zatem spokojnych i pięknych świąt. Myślę tylko o nim, mało śpię i niewiele jem, myśli plączą się w mojej głowie, niedaleko poza mną umarł dzień. Gwiazdy patrzą coraz senniej W mym pokoju żegluje zmierz A wierzyłam będzie jeszcze piękniej Że gdy tylko zechcę mogę przestać kochać Cię mnie lekko i spokojnie, jak w cichym i słodkim śnie. Jeśli Ty jesteś moim aniołem, proszę usiąść obok mnie wygodnie, przyznaj się, czy wiedziałem. Za kwadrans będzie godzina jedenasta. Jedynka. To jest radio. I jedyne takie miejsce. Co może wisieć pod sufitem w łowickiej chacie? Nie będzie to na pewno żyrandol. O tej porze roku nie będzie to też podłaźniczka. To nazywa się proszę państwa pająk. Pająk jest bardzo ważną ozdobą, e, charakterystyczną nie tylko dla księstwa łowickiego, bo w ogóle na polskiej wsi pająki się pojawiały. Chałupy drewniane, w jakich mieszkali gospodarze wiejscy, e, to były drewniane budynki z niskim stropem, z niewielkimi oknami i z niewielkim dostępem światła, więc było tam dosyć ciemno i ponuro. Zwykle gospodynie szukały rozwiązania, jak tą chałupę przyozdobić, rozjaśnić, rozświetlić i właśnie dodać jej koloru. I pająk był jedną z takich metod. Inspiracja tego, żeby w chałupach pojawił się pająk, przyszła od żyrandola. Żerandole dziewczyny wiejskie widziały w kościołach. Najczęściej był to żelazny żerandol metalowy kowalskiej roboty ze świecami oczywiście, ale w kościele, który jest bardzo wysokim budynkiem, więc tutaj zachowanie zasad bezpieczeństwa było w jakimś tam stopniu ułatwione. W chałupie było oczywistym, że taki żerandol znaleźć się nie może ani ze względów praktycznych, ani ze względów y, finansowych, tak to nazwijmy. I stąd właśnie pojawił się pomysł na to, że możemy wykonać coś, co będzie przypominało ten żerandol, ale z takich materiałów, jakie są dostępne. I głównym materiałem, z którego wykonuje się pająka jest słoma. Słoma, która w gospodarstwie była dostępna niemalże w nieograniczonej ilości i tutaj również jej użyto. Oprócz słomy są używane kolorowe elementy, czyli kolorowa bibuła, czasem również papier kolorowy i z niego tworzy się tą całą przestrzenną konstrukcję. Te pająki, które są najbardziej popularne w księstwie łowickim, czyli pająki tarczowe, takie na którego właśnie patrzymy, mają również tarczę zrobioną z kolorowej wełny. I jak się patrzy na tą tarczę od dołu, to ona przywodzi na myśl pasiasty materiał, który ma właśnie rytmicznie ułożone paski i pola y, tła w jednym kolorze że to właśnie o to chodziło, żeby ta tarcza z jednej strony trochę przypominała pajęczynę i stąd nazwa pająk, a z drugiej strony była takim nawiązaniem do tego, jak wygląda pasiasta tkanina. Czyli podsumowując, pająk tarczowy to jest ten, który ma takie ośmiokąty i kwadraty w tej dolnej części i one są bardzo, bardzo kolorowymi rzeczami. Tak, można by powiedzieć, że w pająku mamy dużo matematyki, bo pojawiają się kwadraty, sześciokąty, ośmiokąty. To wszystko zależy od inwencji twórczej autorki pająka. Natomiast to jest też trochę takiej zasadzie, że każda gospodyni wtedy, kiedy najczęściej ze swoimi córkami przygotowywała ozdoby do Izby Świątecznej, no to chciała, żeby ten pająk był najpiękniejszy, żeby się najbardziej wyróżniał, żeby jak przyjdą goście, to zwrócili uwagę, jakiego macie pięknego pająka. Więc rzeczywiście to było tak, że się w pewnym sensie prześcigano nawzajem w tym, jak ten pająk będzie wyglądał, jakie będzie miał kolory, jaki będzie miał kształt, jak bardzo będzie rozbudowany. Więc tak naprawdę w każdej chałupie można było niemalże innego tego pająka zobaczyć. To ciekawe, bo gdy Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli komuś jako taki komplement przy wejściu do domu, ale macie pięknego pająka, to można by się było przerazić. Gdzie ten pająk? W którym rogu? A wtedy to właśnie było coś, co mogło docenić. Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj to ma też znaczenie, bo czasem mówimy o tym, że jest takie w ogóle powiedzenie szczęśliwy dom, gdzie pająki są. To z jednej strony może się odnosić właśnie do tego pająka ludowego, ale również do tych pająków owadów, które w jakimś tam stopniu też była mowa, że chronią dom, chronią jego mieszkańców, więc to wszystko się razem łączyło. Wielkanoc w ogóle wiązała się z taką wizualną odmianą tego naszego obejścia, bo chata była malowana, a ogrodzenia ozdabiane były dzbankami z gliny i kwiatami. Jak najbardziej. Przede wszystkim chodziło o to, że święta Wielkiej Nocy były tym momentem, kiedy odświeżano całe obejście, czyli i chałupę wewnątrz, dekoracje, o których mówiliśmy, i chałupę zewnątrz, czyli malowanie, ale też całe podwórze była kwestia ym, zgrabienia wszystkich liści, które na przykład zostały po tym wcześniejszym jesienno-zimowym sezonie. Niebieski kolor wydaje się w pierwszym odruchu taki uspokajający, ale domyślam się, że to nie tylko o to chodziło, żeby nasze oczy odpoczęły. To mogło mieć jakieś znaczenie symboliczne. Tak, jak najbardziej. Niebieski kolor miał tak naprawdę kilka znaczeń w księstwie łowickim. E, najważniejsze jest to, że kolor niebieski to jest kolor maryjny. I skoro już wiemy, że księżacy byli bardzo przywiązani do wiary katolickiej, e, to... Ten kolor maryjny w tym momencie sam się wyjaśnia w pewnym sensie. Był też taki czas, kiedy na niebiesko malowano chałupy, w których była panna na wydaniu. A w ogóle kwestie zalotów, swatów, kojarzenia, małżeństw. To była rzecz bardzo ważna, bo każda młoda dziewczyna marzyła o tym, żeby wyjść za mąż. Założenie własnej rodziny, własnego gospodarstwa było celem życiowym młodych ludzi i dążyli do tego i... Starali się to y, zrobić. Oczywiście bardzo często było tak, że było to wszystko załatwiane przez rodziców i młodzi ludzie może mniej mieli do powiedzenia w tej sprawie, ale na pewno te wszystkie wydarzenia właśnie związane z zalotami i swatami przy czasie świątecznym jak najbardziej się odbywały, więc niebieska chałupa mogła być znakiem dla kawalera, że to jest ta chałupa, którą warto odwiedzić, jeżeli szukasz żony. Czyli mogło być trochę tak, że to stanowiło odpowiednik dzisiejszego statusu w mediach społecznościowych wolny. Jak najbardziej. Oczywiście tak. To był wiejski Facebook. Oczywiście. Natomiast kolor niebieski ma jeszcze trzecie znaczenie i to takie znaczenie bardzo praktyczne, ponieważ malowano chałupy na niebiesko wierząc, że owady będą myślały, że to jest woda. I nie będą podchodziły do tych chałup. Jak sobie pomyślimy o tym, że jest gospodarstwo, są zwierzęta gospodarskie, jest przy, nim do, przy nich dosyć dużo owadów, no to jednak jest to y, istotne, że można było się przed tym ochronić. Dzisiaj wiemy, że w niebieskim barwniku są składniki odstraszające owady i to było to, co tutaj zapewniało dużą y, ochronę, można powiedzieć. O tych chałupach i o tych pająkach opowiadała nam Marianna Mońka, etnograf z Muzeum w Łowiczu. No i z panią Marianną jeszcze się nie żegnamy, ponieważ będzie okazja po godzinie 11, żeby wspomnieć Euro 2012. Tak to szybko zleciało, ale myślę, że wielu z nas ten czas jednak zapisał się w pamięci. Jak on się wiąże w ogóle z kulturą łowicką? Jest jeden punkt wspólny i to wyjaśnimy. A tymczasem w jedynce głos, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Głos, który wróci całe szczęście na scenę po długim czasie walki o zdrowie, no bo jesienią Céline Dion zagra serię koncertów, i zainteresowanie już teraz jest naprawdę ogromne. No właśnie, a Państwo wolą przeboje Celindion po angielsku czy po francusku. raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les hommes nous sipas.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 C'est pas jouer On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches. Dans ce désert, j'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu me manques.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 Reklama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 Emilia Kleszczewska, zapraszam. Są dwa utrudnienia, jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie, to ekspresowa siódemka. Na węźle barcza do węzła Kielce Północ, a dokładniej na wysokości miejscowości Gruszka, na trzecim kilometrze. Tam jest awaria pojazdu osobowego, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa i ruch odbywa się jedynie jednym pasem, konkretniej lewym. Także drugi odcinek S7 to węzeł Mnichów do węzła Brzegi, na czternastym kilometrze, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energo Również tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i też w stronę stolicy. Jest to konkretniej lewy pas, tym można się przemieszczać. Niestety tutaj też jedna osoba jest ranna. Takie mamy informacje od służb. S6 to już województwo zachodniopomorskie. Węzeł dobre do węzła bielice na 122 kilometrze Samochód osobowy także wjechał w bariery. Energochłonne w pasie rozdziału. Tutaj informacja jest dobra, ponieważ nie ma osób rannych. Natomiast cały czas zablokowany jest lewy pas. W w kierunku Gdańska. Kilka niewielkich spowolnień jest między innymi także w województwie pomorskim, przed Warszawą oraz w drodze do Zakopanego. I tak na Pomorzu S6 jadąc od Juszkowa w kierunku Łodzi. Ruch kumuluje się na odcinku 3-4 kilometrów, a prawdopodobnie z powodu trwających tam prac drogowych. Częściowo blokowany jest również węzeł Rusocin. Nieco wolniej jadą kierowcy z Warszawy, Krajowa Siódemka, Warszawskie Młociny, Łomianki i następnie Dziekanów Leśny. Tam jest gęściej. To informacja dla tych kierowców, którzy zmierzają w kierunku Gdańska. I jeszcze małopolska droga krajowa numer 47 Poronin w kierunku Zakopanego ustawia się coraz więcej samochodów. Tymczasem numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.